Wysoki, wyniosły. High, elevated. Niski, minimalny. Low, minimal. Bogaty, zamożny. Rich, affluent. Biedny, pozbawiony środków do życia. Poor, destitute. Młody, młodzieńczy. Young. Youthful. Stary, starszy. Old, elderly. Złożony, zawiły. Complex, intricate. Prosty, bezpośredni. Simple, straightforward. Dokładny, precyzyjny. Accurate, precise. Niedokładny, nieprecyzyjny. Inaccurate.